I już, i już gra muzyka, i już tak, tak, tak, bo, bo ja we wrażym kraju y, w stosunku do y, Sojuza jestem, także te zakuszarki, szczekaczki i tym podobne. <śmiech> Dobrze, dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy sobie tak trochę pół żartem i niekoniecznie całkowicie serio, no bo też temat, y, o którym będziemy rozmawiać... Y, jest absolutnie, jest absolutnie po prostu rozbrajający. Może tak użyję nowoczesnego słownictwa młodzieżowego. Dogecoin. Kiedy Państwo to odsłuchacie, 20 kwietnia, to będzie tak zwany D-Day dla y, Dogecoin Army, ponieważ jutro y, redditowcy, Wall Street PS, Robin Hoodzi y, znowu łączą się łączą wszystkie swoje siły, tak jak Power Rangersi y, y, y, i będą próbowali podbić cenę Dogecoina do jednego dolara. Skąd się wziął Dogecoin? Kojar jeżeli życie kulturę memową, która ostatnimi laty bardzo się tak rozprzestrzeniła w sferze internetowej. Kojarzycie zapewne te memy z takim słodkim pieskiem. Ja, ma, on, on był rasy Shiba Inu. To są japońskie psy, jeśli dobrze kojarzę. Bardzo e, inteligentne. Tak jest. Bardzo inteligentne, bardzo mądre, aczkolwiek aparycja ich pyszczka na pierwsze wrażenie sprawia wręcz zupełnie inne wrażenie. No i właśnie ta aparycja stała się tym elementem tych memów, gdzie sobie stoi sobie piesek, tak, dookoła jakieś tam hasełka napisane czcionką Comic sans, żeby tutaj to było takie zabawne, śmieszne, od taki głupi piesek sobie tutaj szczeka i zadaje jakieś pytania, tak. Memy stały memiczne, rozprzestrzeniły internet, to około dekadę temu było. No i dwóch panów, o których sobie zaraz powiemy, stwierdziło o, to jest fajny patent, weźmiemy go na naszego kojna". I tak powstał. Tak powstał w bardzo telegraficznym skrócie Tocz, O porozmawianiu dzisiaj, który tak naprawdę będzie też punktem wyjścia do dalszej rozmowy e, o krypto i o tulipanach. Bo mam nie że to, to klasyczne holenderskie tulipany, bańka na tulipanach z dawnych, z dawnych czasów. No właśnie, to, to bardzo intrygujący temat, ale na bieżąco, bo ja tutaj patrzyłem ostatnio na wykresy w ten weekend, to mnie tutaj te różne ruchy mnie podenerwowały. Co myślisz na temat ostatniej trwającej korekty na krypto? Skąd się wzięła, co tu się dzieje? Z tego co czytałem było to związane z Chinami, wyłącze... wyłączeniem chyba serwerów, jeśli dobrze kojarzę, tak. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, bardziej interesowało, bardziej interesowała mnie skala tego zjawiska nie była ona aż powiedzmy aż, aż taka katastrofalna, jak można by się spodziewać na poważnej korekcie, więc, yy... więc powiedzmy spłynęła po mnie trochę jak woda po kaczce. Ja powiem szczerze, że te wytłumaczenia, skąd się to wzięło i tak dalej, no to, to, to są trochę śmieszne, bo w tym samym momencie niemalże tam z różnicą jednego dnia Chińczycy, ich bank centralny wyszedł z bardzo intrygującą zapowiedzią, deklaracją, że traktują bitcoina i, i, i całą przestrzeń kryptowalut i, i już nie jako y, aktywo spekulacyjne, ale jako alternatywne inwestycje, czyli coś w rodzaju takiego alternatywnego pieniądza. Jeżeli Chiński Bank Centralny to traktuje poważnie jako aktywo y, y, inwestycyjne, takie y, nie typowe, ale jednak realne i rzetelne. No to sporo znaczy, bo Chińczycy są, mają ponad połowę kopalni tych nowych bitcoinów. No i ogromne rzesze setek milionów użytkowników bitcoina, między innymi z tego powodu, że sporo kapitału ucieka z Chin, szukając jakichś innych Miejsc, jest spora ucieczka na przykład przez Hongkong i Bitcoina, taki znany szlak i ten szlak ostatnio został przez chińskie ministerstwo finansów, poważnie zablokowane poprzez restrykcje biurokratyczne. No, nie tyle uniemożliwiające ten proceder, co utrudniającego. go. I Chińczycy były takie pogłoski całkiem niedawno, że Chińczycy zdelegalizują Bitcoina, że te wszystkie giełdy, które tam działają, już stracą licencję i tak dalej. Nic takiego się nie stało. Chińczycy tylko założyli na nie dalsze restrykcje i kontrole kapitałowe po to, żeby po prostu zatrzymać niebezpieczną w sensie równowagi systemowej ucieczkę kapitału z juana niekontrolowaną np. do dolara przez Hongkong. I to te kroki Chińczycy poczynili, one były skuteczne i na tym poprzestano. A potem prezes Banku Centralnego powiedział no, te złote słowa, no, że bitcoin jest no, aktywem em, inwestycyjnym, em, konkurencyjnym do, do, do innych, no, tutaj w rozumieniu na przykład walut mm. tzw. <tak rezerwowych. I to się stało równolegle z tym i tak zlepiło się w jedno, bo te wypowiedzi, druga ich część dotyczyła złota. A Chińczycy pod koniec ubiegłego tygodnia postawili kropkę nad i i zezwolili na masowy import. Znaczy po prostu otworzyli swój rynek na masowy import złota. Do tej pory były w ubiegłym roku otwarte wrota takie uchylone dla inwestorów indywidualnych, czyli dla mniejszych tych ciułaczy, żeby mogli importować złoto, to stało się legalne. A no a teraz dla dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą zakładać tam rachunki prawda, dla in, klientów indywidualnych w złocie i tak dalej, dla, no, już takie typowe lokaty dla rentierów, dla oszczędzających, już, już taki dojrzały rynek powstaje złota w Chinach, wolny. No bo te, te, te zezwolenia po prostu tyle oznaczają, że ten rynek złota przestaje być regulowany centralnie i będzie swobodny. Tutaj niektórzy mówią, aha, to Chińczycy oprą swojego juana cyfrowego, którego przecież niedawno zaprezentowali, że szybko będą go teraz wdrażać na masową skalę, będzie oparty na złocie. I to kolejny błąd, no nic takiego nie powiedziano. I to wyciąganie z tego pochopnych wniosków, ja oczywiście nie wykluczam takiej opcji, ale wyciąganie z dotychczasowych działań i tych wypowiedzi Banku Centralnego takiego wniosku, że cyfrowy yuan będzie oparty na złocie no jest typową nadinterpretacją. Ja nie jestem w stanie tego wykluczyć, bo pozytywne sygnały w tę stronę prowadzące istnieją, ale one są zbyt wątłe dotychczas, aby z nich wyprowadzić takie rozumowanie. No ale jak wiadomo, rynek i PR rządzą się swoimi prawami i, i hmm. takie nadinterpretacje kwitną, więc no to ciekawy moment, prawda? No i w tym ciekawym momencie jest e, korekta, bo tam ileś serwerów, które kopią bitcoina zostało właśnie z powodu tej interwencji regulacyjnej nadzorców z Banku Centralnego zatrzymanych. No i tutaj pojawiła się spekulacja, że to teraz po prostu zlegalizują bitcoina i teraz sprzedajemy wszystko i tak dalej. Myślę, że to jest kolejna miejska legenda tłumacząca korektę, która się pojawiła w sposób absolutnie naturalny. A ja mam na to rynkowy dowód w postaci osobistej, bo w czwartek napisałem, to może sprawdzić, to nie jest przecież moja konfobulacja, że dotychczasowe Rekordy zostały w sposób no, śpiewający pokonane, podręcznikowo, bez zarzutu, w pierwszym podejściu. Ja tam mówiłem, że będę się temu przyglądał i, i w zależności od stylu przeskoczenia tej poprzeczki to wydam werdykt co będzie dalej no i to był Kozakiewicz to był w naj, najlepszym szczycie swojej kariery podbieg skoczył z krótkim, na krótkim rozbiegu nawet się nie musiał rozgrzewać skoczył i było wszystko czyste pokonano Maksima i są ustanowione nowe i to było w bardzo ładnym stylu i w czwartek napisałem, no ale nie wpadajcie wszyscy, kochani, w euforię, bo to się historia na tym nie kończy. Teraz po tym długim, bo, bo ta, to ostatnie wzrosty były bardzo istotne, one wyczerpały, że tak powiem, energię, która ta tam była rynkową pod spodem. No i wypadałoby teraz po pierwsze, aby się pojawiła korekta techniczna, czyli powrócenie. Z, przetestowanie, zweryfikowanie tego dotychczasowego maksimum, które powinno stać się teraz bazą do dalszych wzrostów, czyli wsparciem. tak? No i że to nastąpi w przeciągu następnych dwóch tygodni. Należy się spodziewać takiego testowania. No i te dwa tygodnie się skróciły do trzech dni, bo to testowanie yy, odbyło się w ten weekend. I ja to patrzę na to i, no i tam napisałem, że no będzie to tego, że eter na przykład się powinien skorygować do, do, do poziomu 8250. No a on zjechał dokładnie do 80, 8000 równo. To jest ten, to jest dolna granica tego korytarza wyznaczonego przez te maksima ostatnie do tej pory obowiązujące. I on to przetestował i od razu się odbił, bo wiadomo było, że już więcej chętnych do sprzedaży nie ma. Zostało potwierdzone to, to, to denko, które będzie teraz obowiązywało w średnim terminie. Jest to wiarygodne, dobrze potwierdzone, mocne, że to po prostu tańsze od 8 tysięcy nie będzie. No i jedziemy w górę i wiadomo było już w niedzielę potrzebny wykres. Dobra, to leci w porządku. To w poniedziałek będzie 9 no i było dzisiaj w południe dziewięć. No i ja nie jestem prorokiem, po prostu to widać z tego, z logiki tego działania. 9. no i tam spadło 8, siedem, osiem, siedem, pięćdziesiąt i tak dalej. Nie patrzę na to, bo to już nie jest istotne. Ósemka się ostała, ósemka jest twarda i ona nie zostanie przebita. Jak to dalej będzie jechało? No generalnie będzie szło do góry. No bo taka jest, dzięki czemu? Dzięki temu, że, że była ta korekta podobna z powodu Chińczyków. A ja Ci powiem, że nie z powodu Chińczyków. Znaczy, ja nie wiem z jakiego powodu. To w ogóle nie ma znaczenia. Jakikolwiek powód się znajdzie, jeżeli rynek jest wyczerpany. On musi, że tak powiem, dojść do siebie, tak? Musi stanąć na własnych nogach i dalej iść. Jest pytanie, w którą stronę? No to już zostało zweryfikowane, w którą stronę. Bardzo szybko, bo to ja liczyłem, to będzie dwa tygodnie tak normalnie, a to się okazuje, że czas biegnie ostatnio w sprinterskim tempie i te działania się zagęszczają. Była króciutka korekta, bez, bez już dalej do góry. Co to znaczy? No to znaczy, że rynek jest bardzo mocny. To znaczy, że on będzie jechał do góry. To ja to widzę po, po, po prostu po tym, po tym działaniu. Tego się nie da ukryć. No, bo to są ogromne rzesze ludzi, ogromne kapitały tam się kręcące. No i to można jedynie zamazać, tak, ale no tego, te, te, te, te, tego wyrazu, te, tego wrażenia no nie da się ukryć. No wiadomo, Kozakiewicz jest w dobrej formie, skoczył pięknie i to każdy rozumie i widzi. Tego się nie da no chyba, że ktoś mu poda coś tam, do, albo go okulawi, tak? to wtedy nie będzie skakał. No, ale no, jeżeli będzie zachował zdrowie i nic się wielkiego nie stanie, no to będzie dalej skakał wyżej po prostu. No tyle. No i wracamy do tematu głównego, do coina, który jest no, bardzo ciekawym wynalazkiem, takim <śmiech> sezonowym. No moda, wiadomo, że moda rządzi się swoimi prawami. No i Cóż, jest wylansowany, jest gorący i będzie szedł jutro w górę, tak? Rzekomo. No z rzeczy, z rzeczy ponieważ tak, no, z tego co się orientujemy, no to mamy w tym momencie cały czas trwający sezon na Alty. To potwierd może potwierdzać chociażby tutaj niski, niski market cap Bitcoin Dominance, y, czyli ten procent dominacji Bitcoina wśród pośród wszystkich kryptowalut, tutaj jest 52-58%. No, jeżeli byśmy tutaj się sugerowali y, danymi historycznymi, to na przykład w, przy tych szczytach zeszłych lat, no to było to na przykład po 90% plus. Ostatnimi czasy y, mieliśmy ile? Może tak jest, szczytowo to chyba było 70%, jeśli pamiętam ostatnimi miesiącami. No, w ramach sezonu na Alty się rosną wszystkie powiedzmy, wszystkie coiny, powiedzmy, wszystkie tokeny, które są powiedzmy użytkowe. Rosną tokeny, które, które, które na przykład Stworzą, tworzą nowe środowisko, nowe środowisko yy, transakcji blockchainowych. No tutaj między innymi Ethereum, yy, całe środowisko, całe środowisko yy, tutaj chainowe, polki. Dot. Yy, natomiast mamy tutaj również yy, wynalazki. Tutaj chciałbym przed, między innymi wspomnieć chociażby o NFT, czyli non-fungible tokens. One oczywiście mają jak najbardziej powiedzmy poważne zastosowania. Natomiast, no, na przykład można sobie non-fungible tokenie na NFT dla przykładkę Timesa, albo jakąś śmieszną grafikę, albo no, od grafiki powiedzmy do jakiegoś renderu zapętlonego w formie powiedzmy, nie, dawniej by to nazwano fleszem, teraz można by to nazwać jakąś animacją, tak, krótką, no to też jakaś daleka droga nie jest, no, kozy, jakieś, nie wiem, owce, owczarki, karty finansowe apokalipsy i tak dalej. Natomiast innym, tego, innym takim przykładem jest yy, nurt, nie wiem, czy można tak akurat powiedzieć o bohaterze dzisiejszego, dzisiejszego naszego spotkania, tak zwanych, Bitcoinów, Shitcoinów, czyli powiedzmy o bardzo niskiej wartości, którymi e, za dawnych czasów, nie wiem, może pies kulawą nogą by się nawet nie zainteresował. E, ja tutaj nie chcę ja tutaj nie chcę, powiedzmy, nie chcę, nie chcę mówić jakoś bardzo, bardzo negatywnie na temat, na temat właśnie chociażby Dogecoina, chociaż ponieważ e, no, swój, swój, swój, swój, swój blockchain ma. To nie, jest, to nie jest tak naprawdę zły zły zły, zły, zły, zły, projekt, ale on powstał tak naprawdę jako typowy, typowy żart, typowy żart programistyczny jednego pana z IBM-u, jednego pana z, Ado, z Adobe, tak? No przyznam szczerze, że, w, że w, sumie, w sumie krypto, którą robimy co tydzień, no staramy się jednak wybierać tutaj jakieś tokeny o bardzo, bardzo poważnych fundamentach dla państwa, także w razie czego krypto reklama Sumny Krypt, zapraszamy na, do kontaktu na maila suma summa pisane przez 2 No i co? No, czy możemy powiedzieć, czy możemy wieścić do Coinowi y, krótkotrwały sukces? No bo w tym momencie, w tym momencie, jeżeli, spojrzy, jeżeli spojrzymy na Coin Cap, kapitalizacja rynku krypto całościowa to jest dwa. E, trylio, tryliony amerykańs w amerykańskiej nomenklaturze, czyli dwa miliardy. E, no i dwa biliony. biliony. Dwa biliony, przepraszam. Tak, to znaczenie z angielskiej nomenklatury na, na, na naszą powoli zaczyna mnie już irytować. Natomiast, natomiast, jeżeli popatrzymy na kapitalizację poszczególnych coinów, no to wiadomo, no oczywiście Bitcoin, Ether, Binance coin, Ripple, który ostatnimi czasy ma dobrą, ma dobrą pasę. No i numerem 5 na ten moment, kiedy nagrywamy, jest Dogecoin. O matko boska. Dogecoin no w, tym momencie, w tym momencie przekroczył kapitalizację Tetera. No i to jest właśnie pytanie, dokąd się to wszystko, dokąd to dojedzie, bo ja nie jestem w stanie tutaj zaprorokować, miałem za mało danych, za mało przesłanek, żeby wydać jakiś racjonalny werdykt i ile to może być warte, a jeżeli jeszcze w okolicy widzę ojca wszelkich projektów kosmicznych, czyli pana Ilona Maska, który, który popycha tego doczkoina właśnie do, do ostatniego wzlotu, to on był ojcem chrzestnym tego, tego, tego lotu, bo on to tak tam na swoim Twitterze tak, tak właśnie tak, tak wypromował. Chyba świadomie, bo on tam jakoś jest tym zainteresowany. Ja nie zazdroszczę mu tam, czy ma te inwestycje, czy to jest on, czy jego syn młodociany, Niemowlę ma tych koiny, nie wiem, ale coś tam twita, Twitterze pisał, że tutaj właśnie jest młody hodler, który w dokojnach ma tam ulokowaną emeryturę. No, no to miało impact rynkowy. Te, te tweety ktoś czyta i się tym podnieca i to, to świadomie zostało zmontowane, więc ładnie przeprowadzona PR-owa akcja. I jeżeli chodzi o moskaton to on, cała ta jego firma, Tesla na przykład, jedzie non-stop na, na pr -ze. no bo <tudno> trudno powiedzieć, żeby to były dane ekonomiczne uzasadniające wzrost wartości giełdowej spółki, która przynosi straty, a jednak się rozwija i, i ma coraz większy market cap i wszystko jest pięknie i jest większa od General Motors z kilkoma innymi potentatami no, razem wziętymi. No. No, być może tak jest, no. nie wiem, to nie jestem w stanie sądzę po liczbach sprzedaży to chyba nie do końca czyli w świecie wirtualnym owszem a w świecie realnym to troszeczkę inaczej wygląda no. mam wrażenie że znowu się potwierdzi ta reguła że świat realny z tym wirtualnym gdzieś znajdują punkt przecięcia gdzieś następuje moment, że tak powiem weryfikacji no i chyba to te, te, te, te, czas nirwany będzie trwał i może trwać nawet do dużej korekty która przecież kiedyś tam nastąpi no i wtedy, wtedy się okaże że kto, kto pływa bez majtek i nie ma, nie ma nalewar, no to wtedy jest ten wtedy jest no nie pan no pokaż pan money, gdzie jest money na tym rachunku no i się okazuje, że no wszystko mamy pożyczone no to w porządku no to redukcja redukcja do jednego procenta jest no tak jest znaczy, ma, mia, mia, mia, miałeś na myśli, że pływa bez majtek czy bez shortów? No wiesz, no to różnie bywa, bo oni teraz jadą na longach, także no, no to wszystko się zmienia dynamicznie, no i kiedyś ta weryfikacja następuje. Ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie zgadnąć kiedy, ale w momencie dużego prania, kiedy będzie jakieś zawirowanie, to znaczy kiedy ta du duża fala euforii dopiero się rozkręcającej na, na głównym parkiecie, na głównym rynku krypto, się wygasi, no ona kiedyś musi wygasnąć, no bo sam rozumiem, że to jest zjawisko sezonowe. Pod spodem dzieją, dzieją się rzeczy realne, mm -hmm. duże projekty kryptowalutowe teraz wchodzą w wiek dorosły, no może nie do końca taki młodzieńczy, no bo to duże banki teraz zaaprobowały, to się pojawia w masowym użyciu, teraz każdy bank ma przelewy krypto, no Możesz z własnego konta zrobić, jak masz kartę kredytową, to przecież krypto, zrobić przelew, no to jest, te wszystkie rewoluty to mają, te, te bliki tutaj w Polsce robiące ogromną karierę na telefonach komórkowych, wszystkie mają już krypto, więc no to jest już mainstream, prawda? Mhm. Ten etap masowej akceptacji, masowej promocji rozwoju rynku burzliwego, no będzie trwał. Będzie trwał miesiące co najmniej, ale potem no, ta fala się kiedyś skończy. No i będzie znowu weryfikacja, oczyszczanie, zwątpienie, poszukiwanie nowych dróg, konsolidacja tego wszystkiego. No bo na rynku nie ma miejsca dla 500 projektów robiących podobne rzeczy. No właśnie. będzie będzie pranie, będzie pranie i to prawdopodobnie znowu jak poprzednimi razy będzie to pranie generalne, czyli zasadnicze po tym namaczaniu będzie takie, no zostaną duzi, no i kilku tych rakietowych maluchów, którzy wypracują sobie nowy rynek rzetelny, one się obronią i będą dalej szły do, do przodu, być może nawet z większą... Z większym impetem niż dotychczas, bo będą już w skromniejszym gronie, że tak powiem, kontestatorów do kapitału, no bo jeżeli rynek się wyczyści, no to już nie będzie w tej klasie średniej kilku tysięcy nowych firm, ale będzie ich na przykład kilkadziesiąt, no maksimum kilkaset tych aspirantów, którzy chcą się rozwinąć na rynek masowy. No i to wtedy jest selekcja i no, jest koszenie, jest przejmowanie konkurentów, no, są upadłości i tak dalej. No to, to, to jest, te, trzeba na to patrzeć, myślę, w sposób rynkowy, tak każdy rozwój każdej techniki e, i związanych z tym zwyczajów rynkowych, no powoduje właśnie fale mody i zwątpienia. No bo jest akceptacja rynkowa, potem jest duszenie cenowe, potem jest zwątpienie, bo te, te które firmy są zbyt daleko zagalopowane, nie są w stanie podołać, no bo są, id, idą w, w kredycie, prawda, zapożyczone się, rozwijają, a rynek ich tego nie jest w stanie połknąć teraz, no dopiero za rok, no ale za rok, przez ten rok musimy się przeczołgać. No i, no i co? No i konkurent ich kupuje za jedną dziesiątą ceny, no bo wtedy jest inna rozmowa, prawda? odbywa się rozmowa na warunkach oferenta, a nie na naszych, jak myśmy sobie narysowali w biznesplanie. No i to czyszczenie jest potrzebne, no bo, no bo na rynku nie ma miejsca dla dziesięciu robiących to samo. Takie są realia. Świat mimo wszystko jest ograniczony. Wirtualnie to możemy się zmieścić wszyscy i rozwinąć się w kosmos. No ale prawda jest taka, że tak jak było z tulipanami, no że w pewnym momencie jest przegięcie i... No i lot ku ziemi i weryfikacja, gdzie jest ten twardy grunt. No. Ja przyznam szczerze, a propos, a propos właśnie, skoro zacząłeś o tulipanach, ja, ja przemogłem się i yy, wybrałem sobie, wpisałem sobie na YouTubie hasło Dogecoin no i zobaczyłem wideo trzech, powiedzmy losowo wybranych, Internetowych specjalistów, wiadomo, że to byli specjaliści przez małe S chillerzy, yy, którym do prawdziwych schillerów brakuje. No i wikowo, tak jak sobie patrzyłem, tak jak ich oceniłem, no to zdecydowanie mowa o pokoleniu, które prawdziwej besy na pewno nie widziało w swoim życiu. Yy... A główną platformą oczywiście de, tradingową dla nich jest Robin Hood. Tak a jest. Nawet nie muszę zgadywać. Od razu mi się rzuciło w oczy. Oczywiście. Więc y, posłuchałem sobie tak jednego, drugiego, trzeciego pana. Przyznam szczerze, że poza, y, a propos konkretnie, ten 10-15 minutowy wideo poświęcone TouchCoinowi. Y, poza ogólnikami y, y, tak naprawdę nie dowiedziałem się nic. Predykcje cenowe było, było bardzo mało. W większości wypadków polegało to tak naprawdę na słów z ust takiego nektaru z, z mitów oraz podawaniu, oraz podawaniu, tak naprawdę, no, żonglowaniu tweetami, newsami, informacjami i tak Przyznam szczerze, że, naj, że witki opadły mi i aż usiadłem mocniej na krześle w momencie, kiedy kończąc swój, swój monolog, jeden z panów y, Schillerów przez małe S stwierdził, że no, on tutaj y, jednak uważa doczkojna za projekt ryzykowy, ryzykowny, więc on tutaj wejdzie małym kapitałem, y, ponieważ on woli trzymać k, swój, kopii, swój kapitał w poważnych projektach, takich jak na przykład y, opcje na Tesle. Tak, to, to jest bardzo poważny instrument, jak wiadomo bardzo stabilny i tutaj można emeryturę spokojnie całą zagrodę i ojcowiznę na to postawić przecież to, to nigdy nie spadnie tak? to jest pewniak no, no to, to gratuluję gratuluję samopoczucia. To, to mówię to z takim lekkim przekąsem ale no to ja nawet ja nie zgaduję bo, bo ja to po prostu wiem bo tak zawsze było do tej pory to jest kwestia tylko czasu prawdopodobnie krótkiego kiedy nastąpi weryfikacja z, no z realiami no i znowu nie zgaduję, tylko wiem że ponad 90% tych wszystkich rozgrzanych, zagorzałych fanów zespołu no przeżyje srogą porażkę to, to wynika ze statystyki po prostu taki jest rozkład statystyczny tak musi być im większa euforia tym większy jest ten, ten współczynnik tym wyższy ten współczynnik tak zwanych frajerów no. jeżeli to jest no tak po prostu jest to, to statystyka to mówi jeżeli jest to ciepłe ale nie jest tak super gorące czyli typowy rynek giełdowy i gramy tutaj na zasadzie ruletki na ulicy Książęcej, no to 90% jest frajerów. To mówię bez żadnych konotacji osobistych. Proszę tego nie brać do siebie, bo to każdy musiał przejść tę szkołę na, na własnej skórze, bo tego, się, tego nie, nie da się nauczyć w sensie takim teoretycznym. To musi być realne, a skoro realne, to są realne pieniądze, więc w, w trakcie terminowania tej, tej nauki tracisz forsę na tę naukę po prostu i to jest bolesne. To jest jedyny sposób nauczenia się pokory i jak to naprawdę funkcjonuje. No więc le lekcje, zajęcia praktyczne, e przynajmniej na początku, jak bierzemy taki szeroki, prawda, e szeroki rynek i szeroki 100 delikwentów, no to 90 z nich na tym normalnym, takim w miarę cywilizowanym rynku dostanie bęcki. To znaczy będzie dawcami kapitału. Wejdzie z kapitałem 100 i po pewnym czasie, załóżmy po roku, tych dumnych inwestycji wyjdzie z kapitałem niższym od 100. Tak. No, tylko 10% pójdzie do przodu, a z tego, z tego tych 10% około 1,5, czyli 2% tej populacji pierwotnej będzie miało no, rzeczywiste, takie e, czytelne, e, spójne e, zarobki, że będziemy można na tym polegać. Mogą z tego żyć, bo będą rok w rok, niezależnie od tego, jaki jest sezon, będą zarabiali. Czyli dwóch tak naprawdę na stu gości, którzy tam wejdzie, nadają się do tego, mają na tyle zimną krew i na tyle klarowne rozumowanie, że sami sobie nie podstawiają nogi w tej zabawie. Widzą czysto, podejmują do realizacji jakąś osobistą strategię i ją z żelazną konsekwencją realizują. I ci mogą z tego żyć. Cała reszta no, mniej lub bardziej na tym przegrywa. Takie są realia. Natomiast jeżeli rynek jest nagrzany, i nie jest tak bardzo um, ucywilizowany i taki uregulowany, jest gorący, no to te wskaźniki idą do góry, czyli to nie jest 90%, tylko 95%, prawda? 96%, 97% i tak dalej. Czyli tutaj i adekwatnie do tego ten współczynnik tych gości, którzy na tym zarabiają, jest jeszcze niższy. To są często rzędy wielkości, czyli mówimy nie o dwóch tylko o dwóch promilach na przykład, albo jeszcze mniej. Czyli w przypadku takich super nowoczesnych zabaw lewarowanych, czyli tam zapożyczonych, tam wchodzimy, tam kupujemy i windujemy jakiś kurs, czegoś tam, mhm. no to ci goście, którzy tam naprawdę na tym zarabiają, prawdopodobnie będący w gronie inicjatorów nowej mody, no to to jest jeden na tysiąc na przykład tego rzędu. No, no i oni rzeczywiście wtedy mogą przytulić sporą kasę na, takim, na takiej zabawie. No, to przerabialiśmy, to przerabialiśmy przy okazji odcinka o Wall Street Bets, no bo oczywiście y, fama poszła y, w świat jak to garstka internetowych y, no, tak naprawdę redditowców zaprzysięgła się i wybiła spółkę w góry, jej, jej kurs, jej Oczywiście tutaj było bardzo dużo tutaj pokrycia prasowego w tym temacie, no tylko, że mm, prasa jako prasa szukała sensacji, natomiast niewielu, nie, nie, nie, niewielu skupiło się na tym, co się stało później. Czyli załóżmy krajobraz po bitwie w dzień, parę dni później, w tydzień później. No i rezultat był taki, że czytałem podsumowania, że spośród wszystkich Wall Street betowców tak naprawdę no circa 90% odniosło ostatecznie stratę. 90% plus procent odniosło stratę. Więc rzeczywiście tylko ci nieliczni, którzy wiedzieli, w którym momencie wyjść, Którzy potrafili ewentualnie zrobić taką, nie chcę powiedzieć brzydką, manipulację, no ale powiem brzydką, manipulację pośród yy, kolegów, internetowych, no, odnieśli tak naprawdę porządny zysk. No, to jest statystyczny, matematyczny dowód, który podałeś na to, że to było zjawisko autentyczne, to znaczy grassroots. Autentyczne, niesponsorowane, nie, i, przypadkowy, nieinicjowany. Czyli ten gość, który to zapoczątkował, ten makler, były, który wpadł na ten pomysł, nie był przez nikogo sterowany. No to, to wynika z tej analizy wyników, że 90% dostało w plecy. Tylko. Bo jeżeli by było więcej to bym miał podejrzenie, że było to sterowane. A propos tej mojej wcześniejszej wypowiedzi. Te wskaźniki są historycznie potwierdzone, wielokrotnie przetestowane. To są, One tak naprawdę bazują na niczym innym tylko ludzkiej psychologii. Ona się niewiele zmienia, bo namiętności ludzkie mimo tak zwanego postępu techniki są od tysiącleci dziwnie stabilne i niezmienne ciągle podniecają nas te same rzeczy wiadomo wino kobiety śpiew te, te tematy są to są samo graje zawsze działały no i zawsze będą działać więc dlaczegożby te wskaźniki statystyczne miały dzisiaj konkretnie działać inaczej na przykład na blockchainie, niż to było 100 lat temu na giełdzie w Paryżu. Nie ma temu, po temu podstaw i, no i są dzięki temu pisane kolejne sprawy, rozprawy doktorskie, które porównują trendy e, historyczne i stwierdzają, no proszę pana, wprawdzie posunęliśmy się bardzo do przodu, ale niektóre jeszcze hmm. w ogóle, bo, bo stare prawidła obowiązują. Tak jest, bo klasyka obowiązuje od czasów niepamiętnych, od kiedy ludzie zaczęli pisać i to e, te historie swojej myśli m, katalogować. Od tysięcy lat po prostu co tak jest. Od kiedy człowiek rozumny zaczął się sobie przyglądać i to spisywać i stwierdził no ciągle jest tak samo. <śmiech> <śmiech> No właśnie, no właśnie, czyli yy, stara prawda giełdowa mówiąca o tym, że gra na giełdzie jest sumą, jest gromo w sumie zerowej, czyli żeby ktoś, żeby zyskać, to inny musi stracić albo na odwrót. Yy, bez względu na to, czy mówimy o 2021 roku, czy rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, 100 lat temu giełda paryska, czyli wielki boom kolejowy, czy powiedzmy ile tam, yy, 400 niespełna lat y, temu, w Amsterdamie i Rotterdamie, kiedy to handlowano y, tuli, ty, tymi, no, tulipanami. No to jest akurat sezon teraz, bo, bo się sieje, sadzi, to wiesz, to wiosna i to trzeba inwestować w cebulki. Tak, dokładnie, dokładnie. No ładnie wyglądają, to na pewno. No Holandia jest krajem słynącym od zawsze, tak naprawdę z pięknych, pięknych tulipanów. Y, nie wiem, nie zrywałem. No ale dobrze, mają... Kulturę agrarną i sadownictwo, hodowlę, nasiennictwo, tworzenie nowych odmian no naprawdę na poziomie światowym. To są liderzy nieprześcignieni w tym, to jeżeli chcesz mieć te najładniejsze sadzonki do ogrodu, mhm. najbardziej wymyślne, no to jedź do Amsterdamu, no bo to oni tam zawsze to robili i ciągle to robią i to jest ciągle dobry biznes. No, tradycyjny, tak? Ale no, tradycja zobowiązuje. To oni rzeczywiście te odmiany... E, te, tam, no, tam jest po prostu wielu fachowców, którzy, e, którzy potrafią to docenić. Tam się odbywają najładniejsze, najlepsze targi. Mhm. Te, te owocowe i te, te kwiatowe. Właśnie z tego powodu, że no, jest ta cała infrastruktura i wielopokoleniowa historia, e, tradycja tego. Także no... I właśnie z tego powodu Holendrzy w Europie są niekwestionowanym liderem produkcji maszyn, specjalizowanych maszyn ogrodniczych, no i także rolniczych, te wszystkie traktory różne tam do pielęgnacji różnych tam dziwnych odmian oni produkują, bo mają tę najwyższą kulturę agrarną, po prostu. Więc jeżeli chcesz kupić używany ciągnik, czy jakąś maszynę rolniczą, no to właśnie na giełdach holenderskich tam to Polacy doskonale wiedzą, sprowadzają te maszyny stamtąd. No, to, no, tradycja, tak. No, mają te, tych producentów, mają te giełdy, mają te wystawy, mają tę kulturę, no i My byśmy chętnie do tego dołączyli, ale na to trzeba całe pokolenia pracy ustawicznej, żeby dojść do takiego poziomu. No, to mówię z, z odrobiną zazdrości. No bo te, te tulipany to były dawno temu i to tak się ciągnie jak smród po gaciach i to jest niezapomniane i, i wielka plama na honorze, ale one w sensie rynkowym i takim powszechnym też spełniły swoją rolę, bo one dzięki tej manii, dzięki tej modzie światowej to ściągnęły ogromny kapitał, ten realny, bo część z niego została rozsłoniona, to duża część firm splajtowała, ale ten realny, który się imał tych rzeczy podstawowych, ile tam hektarów zasadzimy nowej odmiany, prawda, tych cebulek pozostał i te firmy, które pielęgnują te cebulki działają do dzisiaj, te rodzinne tak, więc no ta mania tulipanowa ona miała e, e, swój pozytywny skutek, bo wielu ludzi na tym liczyło, że zrobi majątki, prawda, i będzie wielkimi bogaczami, no i to byli jelenie, czyli taki nawóz służący do użyźniania tych pól tulipanowych, które kwitną do dzisiaj no taka jest prawda bo istotnie, to było w sensie historycznym, to był pierwszy wielki zastrzyk kapitału, tego nowoczesnego, dużego, zbieranego z tej puli takiej międzynarodowej, wstrzykiwanego na inwestycje rolne, czyli do podniesienia kultury rolnej. Na giełdzie zbierano pieniądze na, na co? Na inwestycje w ziemię czyli w produkcję rolniczą specjalizowaną i to było już kilkaset lat temu dzięki temu Holendrzy po prostu przeskoczyli kilka etapów jednym susem. no i są potentatem do dziś dnia dzięki tym tulipanom nieszczęsnym no szczęsnym czy nieszczęsnym do dzisiaj są potentatem światowym tym bardziej, tym bardziej, że yy, Niderlandy, takie nazywano w dawnych czasach, yy, no, nie posiadały nie, nadal nie posiadają dużo ziemi, tak? to, jest, to jest cały czas trwająca walka po prostu o osuszanie, o, o, o wydzieranie Morzu Północnemu obszarów ziemi, o, o utrzymanie tych, yy, tych tam i całej infrastruktury, tak, żeby Yy, tak, żeby te obszary, na przykład część, część z tych obszarów znowu nie została, nie została zalana. No to jest w ogóle, to jest w ogóle, to jest sama historia, tak naprawdę, Niderlandów, czy powiedzmy aktualnie Beneluxu z naciskiem na Holandię. To jest też. Interesująca, interesująca sprawa, bo okres, w którym mówimy, tak, czyli to jest XVII wiek, na który teraz zboczyliśmy, no to to się zaczęło od wyrwania Niderlandów na niepodległość spod panowania Habsburgów, a skończyło się trzema bodajże konfliktami o dominację handlową z nikim innym, tylko Wielką Brytanią. Tutaj jeszcze Francja była zaangażowana w międzyczasie. No i trzeba przyznać, że to nie jest tak, że Niderlandowie wszystkie te trzy konflikty przer przerżnęli. Nie, nie. Tutaj pierwszy, Jeśli dobrze pamiętam, pierwszy konflikt yy, to było zwycięstwo Niderlandów. Drugi, yy, jeśli dobrze pamiętam, był nierozstrzygnięty, ale bardziej Brytyjczycy zwyciężyli. No i dopiero w trzecim Brytyjczycy podtrzymali czy powiedzmy przejęli tutaj punkt, y, punkt bycia władztwem handlowym dla świata. No i tak się zaczęła ich era dominacji imperium, w którym Słońce nie zachodzi nigdy. No ale zejdźmy może z tych niderlandzkich <grystki> historycznych, Niderlandzki bo Niderlandy zmieniły y, przecież nazwy. To już oficjalnie nie jest Holandia, tylko Niderlandy. Y, no i spróbujmy popatrzeć jeszcze na tego doczkojna. To Te no, idę na... tak. Ja tutaj nie, nieprzypadkowo mówię z taką e, nutą zazdrości o tym, o, co tam ni, ni, Niderlandy robią. No bo to się historycznie sprawdziło i e, e, to no budzi respekt. Oj, tak. To, co, co zrobili, ta, ten, ta, ta prosta e, e, Protestancka kultura etosu pracy na roli Ona została sprzęgnięta z tym etosem oszczędności pieniądza, który ma swoją wartość do dzisiaj w Holandii. I to nie jest wydawane na byle co, to są takie sknery, no tak tacy szkodzi kontynentalni. <śmiech> <śmiech> ale ale, ale no, powiem szczerze, mi to imponuje, ja to obserwuję tak z, z perspektywy dalszej staram się, bez takich no, animozji, że tak powiem, plemiennych. No i powiem szczerze, że to jest naprawdę mocne, mocny argument. Trzeba się uczyć tego. Warto to naśladować. Jakbyśmy mieli rolnictwo takie, jak oni sobie wypracowali, to daj Boże zdrowie, naprawdę bylibyśmy potęgą w Europie. Serio. Bo jeść musi każdy. No i mamy po temu szansę, ale są duże interesy, które nas tutaj trzymają przy ziemi, żebyśmy za dużo nie podskoczyli. Między innymi te tak zwane fundusze europejskie temu służą. Temu, żebyśmy nie oglądali się na podarowany cukierek, a nie mogli e, z, z, sami w, własnym sumptem wygenerować tych, tego organicznego wzrostu. No bo to, co dostajemy z Brukseli, no to jest zawsze z załącznikiem jak należy to wykorzystać wedle naszych rozporządzeń unijnych. Czyli inwestujemy w to, w to, w to i w to, a w to nie. No właśnie. I to, co w co nie inwestujemy, to jest to, co dla Polski byłoby najlepsze. No to tak no, zdradzam się tajemnicę, jak się robi dużą politykę agrarną <głos》> na współczesnym świecie. No tak to jest, no po prostu. To są duże interesy i, no, i bezpieczeństwo strategiczne tutaj wchodzi w grę i, no, i to, to nie zostanie puszczone samopas, więc no. dlatego patrzę zazdrością na na Niderlandy, poza zagłoba chciał je sprzedać. Dzisiaj chyba już by nie był taki chętny. Jeżeli by miał w portfelu, to by zatrzymał. No tak, do tego, co wspomniałeś, do tego, co wspomniałeś o funduszach unijnych, no to nie należy zapomnieć, że również wszystko, co chcemy ewentualnie spróbować wybudować własnym asumptem, no to zostaje zazwyczaj poddane pod lupę w sposób mniej lub bardziej oficjalny i bardzo dokładnie przeanalizowane pod względami środowiskowymi oraz pomógł tak naprawdę przepraszam, czy niektórym z naszych sąsiadów by takie tutaj działania nie przysporzyły problemu? spytałeś o to o dokojna, jak on, jak on tutaj się wpisuje w, te, w ten generalny rozwój i, i perspektywy, no... No, jak każde działanie, no, ma swoje plusy i minusy i, no, i będzie wykorzystane w y, y, ruchu. Y, y, no, bo tak to jest z trendem. No, trend jest w sposób obiektywny. I wiadomo, że jak idzie do góry, to wielu tam macherów się do niego podłącza i z niego korzysta, prawda? Mhm. No i on idzie, idzie, idzie, no a potem się moda zmienia, jest co innego i wtedy... Nie, ci, którzy odpowiednio zaplanują swoje życie do tego trendu i wiedzą, że on się kiedyś odmieni, no to będą dalej prosperować. A ci, którzy uważają, że no teraz nastała nowa epoka i lecimy na księżyc, no to, no to wiadomo, że tam już był Gagarin i stwierdził, że, no. że jeden lot wystarczy. No. Także... no. Rozumiem, że tutaj no, to jest ziemia i tutaj obowiązuje prawo ciążenia i różne inne rzeczy, które zawsze były no, co, tak jak były. To się rozwija w formie cyklicznej, to znaczy trochę do góry, trochę do dołu i tak się kręci w kółko i nigdy nie jest tak samo, ale jednak te, te generalne zasady zawsze powracają, czyli że... No, Warto jest rozumieć, co się dzieje i e, co ma z, z, z, dany instrument, czy dany pieniądz, czy dane narzędzie robić. Jak masz młotek, to wiesz, do czego on służy. Młotkiem nie wkręcasz, e, nie, chyba nie starasz się wkręcać e, e, śrub, prawda? No bo do tego są inne narzędzia, prawda? I, no, i... Właśnie tak, no, Dogecoin jest do czegoś, no to trzeba przeczytać, do czego on się nadaje, jaką infrastrukturę, co z nim można zrobić. No i się okazuje, no że niespecjalnie wiele, tak? Mm -hmm. Bo jest in, sporo innych, lepszych narzędzi, które do płatności służą, tak? A do przechowywania wartości to już z całą pewnością, więc no warto zweryfikować, jak na długą metę to może funkcjonować. Masz jakieś tam projekty, mówisz o tych nowych altcoinach, każdy z nich, tych, których my bierzemy pod uwagę i przyglądamy się, to są wszystko rzeczy funkcjonalne, hmm. czyli projekty DeFi dające nową usługę na rynku, mająca swoją, mająca swoją klientelę, swoją technologię, swoich inwestorów, swój rynek docelowy, wiadomo jak to się rozwija, do czego to się będzie dalej stosowało. Nie ma żadnej pewności, że to będzie działało, tak? Jak, jak tutaj inwestorzy sobie wyobrażają, ale ma realne podstawy, bo wiadomo, że to do czegoś tam służy, konkretnego, bardzo ściśle określonego, że to nie jest, proszę pana, taki klucz do wszystkiego, tak? że wie Pan, kupi Pan to, już będziesz Pan od dzisiaj szczęśliwy. <głosy> Bo to będzie, wie Pan, jak Pan kupi teraz ten, to on, jest tak, on kosztuje tylko 30 centów. A my mamy taki plan, wie Pan, to on teraz i ten, ten za rok będzie 10 razy tyle. Będzie kosztował 3 centów. Do... Jak, jak, jak brzmiało to przysłowie narodu wybranego, że człowiek robi plany, Pan Bóg się śmieje? No to, to jak zawsze, no bo ten na górze wie wszystko, <głos> jak, jak ma zareagować no, <głos> na twoje plany. No zastanów się, jak on już to widzi, co się z tego stało. No, no, no to może no. się tylko uśmiechnąć, no spobłażliwie cię pogłaskać po głowie, słuchaj, postaraj się jeszcze, <głos> ale nie, nie ustawaj, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie można gasić nadziei i euforii e, i przede wszystkim tej pracowitości. Staraj się, a na pewno dojdziesz do sukcesu. No, trzeba próbować, ale chyba nie warto próbować wszystkiego, tak na chybiu trafił, tylko warto próbować to, co ma realne szanse powodzenia, czyli coś, co służy czemuś realnemu, tak, co będziesz, co, co rozumiesz, co będzie szło, i działało w świecie rzeczywistym, bo mówimy tam krypto i tak dalej, to wirtualne no ale wirtualne, no, oświadczenie prezesa Banku Centralnego Chin, no, nie jest wirtualne, bo to jest druga, a właściwie już pierwsza gospodarka przemysłowa świata, no więc on mówi, nie rzucasz słów na wiatr tak, za nim stoją już nie miliardy, tylko biliony faktów jeżeli on coś konkretnego mówi, to trzeba posłuchać i zrozumieć, co to znaczy, że to krypto to nie jest wirtualne, także o, pyk zniknęło, bo to w internecie. Nie, to jest realne, alternatywne aktywo inwestycyjne. No ale inwestycyjne, co to znaczy? Że tam się inwestuje w jakimś konkretnym celu, zazwyczaj tam pomnażania zysków, transferu kapitałów, budowy nowych kanałów tam załóżmy dystrybucji albo zbierania kapitałów na nowe inwestycje i tak dalej no do tego właśnie te koiny służą tak realnie nie wszystkie ale te które ja biorę pod uwagę, w ogóle się im przyglądam, to właśnie do tego służą. Jest jakaś oferta pierwotna, tak zwane IDO, direct offering, tak zwane, internet direct offering. tak. Czyli tam się dla wybranego grona tych ludzi, którzy się zapiszą i sprzedajemy pierwszą pulę tych tokenów, tak? tych coinów, które żeśmy sobie stworzyli. I to grono tam wynosi tyle i tyle procent, docelowa pula wynosi tyle i tyle, ona będzie w takim i w takim terminie wypuszczona z takim takim doradcą inwestycyjnym na otwartym rynku, na takiej i takiej giełdzie. No i przy publikacji takiego raportu inwestycyjnego, takiego biuletynu, czy jak to nazwać, takiego prospektu emisyjnego. Zgłaszają się gości, zapisują na te, na te akcje, na te, na te no, no, to są akcje tak naprawdę, to są udziały, no ale nazwijmy je tokeny udziałowe, tak, pierwotne. Na tym pierwotnym rynku zapisują się, wpłacają realne pieniądze i zostają przydział w, w, konkretnego dnia i tyle i tyle tych tokenów mają i od tego i tego dnia mogą nimi swobodnie obracać na otwartym rynku. No to się niczym różni y, od y, tak zwanej oferty pierwotnej na rynku giełdowym. No tylko bez tej całej czapy zarządczej i tam tych wszystkich pośredników, którzy biorą sute prowizje i tak dalej, bo to się dzieje po prostu na, po bardzo niskim, bliskim zeru koszcie w internecie. Te, te książkę ze popytu się buduje w internecie, ten, ten doradca inwestycyjny to zazwyczaj jest ta sama firma, która, która te, te, te, te, te tokeny tworzy tak? I, i, i je rozdziela na rynku, no więc tu koszty są znikome. Dzięki temu można niewielkim kapitałem rzędu kilku milionów stworzyć firmę, czyli zebrać te kilka milionów z rynku, mieć na dalsze prace, bo już mamy prototyp rozwojowy, kilka miesięcy się tam do, do nowych ludzi zatrudnia, tam podpisuje umowy i tak dalej, no i z tych kilku milionów jeżeli istnieje realna rynkowa potrzeba, za kilka miesięcy, za dwa, trzy lata tworzy się firma zatrudniająca kilkaset osób no generująca obrotu kilkaset milionów o kapitalizacji setek milionów, a może miliardów no bo jest taka potrzeba rynkowa oni robią coś konkretnego no, opisałem typowy proces nowego tokena funkcjonalnego, tak? Oczywiście. Direct private, direct offering. Na no, otwartym rynku. Tam nikt nikogo nie, nie um, zatrzymuje. Każdy ma wolny wstęp. Inwestuje. Tutaj mamy kolegów, którzy to od lat studiują i mają no, ogromne sukcesy. Z zazdrością na to patrzę, bo czasami zdradzają te tajemnice. Mówią, no tutaj rok temu zainwestowałem tyle i mam już razy 20. <głos> <głos> no ale to było właśnie w tym ryzykownym Private offering, którego nikt nie znał i pies kulawą nogą tam nie chciał wejść, tylko właśnie ci zapaleńcy, którzy włożyli w to pieniądze, bo wierzyli w ten, w ten projekt, że to jest sensowne, bo to rzeczywiście jest realne, to działa, to coś z tego będzie, no to jak zaczęło działać i się dzieje po tym roku niepewności, to się okazuje, no, no faktycznie, to są konkretne pieniądze, tak? No. Mm -hmm. Dopiero po roku. No i nie wszystkie te projekty wypalają, także wiesz, to nie jest tak, że wkładasz i masz od razu sukces. No. <śmiech> A dodatkowo doczekuję. Do, do, to cudów nie ma, no to nie ma za darmo, że wiesz, chcesz zysk razy 10, no to z, proporcjonalnie do tego jest poziom ryzyka. A dodatkowo teraz, kiedy już y, kryptowaluty, jak już to ładnie ująłeś, y, wyszły z wieku dziecięcego, są w wieku młodzieńczym, wchodzą powoli w wiek dojrzały, znaczy dorosły, tak? No to oczywiście tutaj też się też się wszystko pozmieniało. Kiedyś na przykład, kiedyś, na przykład mając, nie wiem, milion dolarów, pół miliona, sto tysięcy, no powiedzmy jakąś taką ładną, okrągłą sumkę, tak? Jeżeli byśmy przyszli do jakiegoś projektu i powiedzieli, a my tutaj chcemy kupić wasze tokeny za taką kwotę, nie, no to, to zapewne powitaliby człowieka z otwartymi rękoma. Teraz podejrzewam, że yy, no byłbyś inwestorem strategicznym, jakbyś miał pół miliona, to byłbyś inwestorem strategicznym i budowałbyś tę książkę popytu. A teraz, no. teraz mogą, mogą, mogą nawet ci, nie wiem, nie odpisać na maila, nie odezwać się, bo, bo, bo, bo, bo z biedakami nie ganiają. No że pół miliona to jest chudo. Ja, tak. ja, ci, ja, ci nie, ja tutaj broń Boże się nie wypowiadam na temat osobistego portfela. Ja ci mówię, że w tych sam wiesz, nie? że te, że te projekty, które teraz wychodzą, to pół miliona, to, to nie ma z kim gadać. Z wieśniakami nie rozmawiamy. To tak to, to, to, to, to, to, to, to, jak w dowcipie star, z starą brodą, że wchodzi facet do banku i szeptem chciałbym zdeponować milion dolarów, a kasjer do niego pan się nie wstydzi, bieda to nie powód do wstydu, proszę mówić głośno. Nie? O, oczywiście zmieniły się też również formy zbiórki, tak? Przecież wcześniej... Wcześniej za czas Dziecięcych kryptowalut. Samodzielna twórców to Mam drobne przerywniki. Teraz, lepiej ten internet też szwankuje? Teraz lepiej. Ja mam wrażenie, że u ciebie się nagrało, ale tutaj moja uwaga strategiczna do tego mi przyszła do głowy, że dzisiaj by się do Coina chyba nie udało wylansować po raz wtóry. No, chyba nie. Chyba nie. <śmiech> za, za duży <śmiech> ściski. <śmiech> Tak, za dużo to już mamy, to już mamy ile, to już mamy, no teraz akurat miałem otwarty CoinMarketCap, no mamy ponad 9 tysięcy coinów, tam przynajmniej zarejestrowanych, wylistowanych, tak? Ale tu nie, nie chodzi też o, o samą yy, yy, ilość tak zwaną, bo ta ilość przechodzi w jakość, nie, nie z samej tej liczby wynika ta ta reguła, tylko z tego, że rynek dojrzał i się po prostu wyrafinował. To jest kwestia czasu i doświadczenia. On już jest bardziej dojrzały i, i byle chłamu nie łyka. Jak ktoś robi dowcip, no ten dowcip trwa trzy dni, no i jest wyczyszczony. Tam się pojawiają te, te różne podróbki, prawda? Jak ktoś ma udany projekt tak, i się pojawia na rynku, to pojawiają się podróbki i ktoś tam im kasuje, bo nazwa jest podobna, także wprowadza tak błąd tych ludzi, że to jest no typowy skam, tak? to już jest nawet specjalna branża tych skamowników, tam jedna z central się mieści notabene w Petersburgu. <głosy> A propos nasz, nasz rytualny wróg Putin ma ludzi, którzy się tym zajmują, ale nie tylko oni, bo są goście na przykład z Korei Północnej, którzy są wybitnymi fachowcami, to tak. Prawda? No i robią tego typu, no, no trzeba przyznać, że mają wysoką klasę, no bo to, to trzeba umieć te rzeczy robić, no. Mm. Więc e, <głos》>, no, już jest rynek dla takich frajerów na wstępie, że nazwa jest podobna, no to wpłacasz tutaj tego, kupujesz koina, który jest bezwartościowy. No ale... Ma tę samą nazwę. Dokładnie. jesteś młodym inwestorem, po tygodniu sprawdzasz, kurde, ten kurs nie rośnie. A właśnie, w momencie, kiedy zacząłem coś mówić, jak mnie zaczęło przerywać, muszę to dokończyć, to jest ważna rzecz. Dementi, tak? Mamy Dementi oficjalne, ponieważ poszła w pewnym momencie na fali teraz tego, co się dzieje na na, na piesku, na yy, Shinbainu poszła fama, poszła informacja, plotka, że rzekomo tutaj CME Group, czyli no Nasdaq, no po prostu COMEX, Comex Chicago Mercantile Exchange, tak że y, będzie bardzo poważnie myśli nad wypuszczaniem y, futuresów na Dogecoin'a. I to trzeba od razu zdementować absolutnie z całą mocą, rozciągłością jak najbardziej. Ja to... Ja, ja w pewnym momencie posłałem to wzorów na ilu, mailu, ja tylko zapomniałem uśmieszku dodać. Nie, jest, wiesz, ja rozumiem, że CMA ma futuresy na przykład na półtusze wieprzowe, tak? Oraz ale na, na etera. Ach, ale na, pół, no, na etera też, ale na półtusze z Sinoinu jeszcze nie. Bo jesteśmy humanitarni i nie kroimy psów, no. Hodowlanych. T takie mi przyszło do głowy skojarzenie, no bo innego zastosowania futuresów na tego coina nie widzę. <głos> Także no cóż, Państwo, kiedy to odsłuchacie, no to będzie już 20 kwietnia, to będzie ten dzień sądu na, yy, na, naszym, na naszym piesku, na naszym doczkoinie. Yy, celem społeczności młodocianych inwestorów jest dobić cenę do jednego dolara. Yy, Długoterminowo myślę nie ma sensu rozpatrywać tutaj, ceny, ceny, ceny tego Dogczcoina, te bo po prostu. To jest, to jest po prostu rzut monetą, to jest rzut monetą. Długoterminowo ja podejrzewam, że to hmm, powiedziałbym, żeby to padło, no ale to jakoś się trzyma od, od, od 2013 roku. Natomiast krótkoterminowo ja bym wiem, 80 centów ten dolar to tak bardzo, bardzo optymistycznie mi brzmi. Wszyscy lubią bardzo okrągłe liczby, ale myślę, że tej pary starczy może najwyżej na podwojenie. To wszystko. Jeżeli będzie lepiej, to musisz liczyć z tym, że para w pewnym momencie się skończy. No i jest pytanie, co wtedy? No, wtedy wiesz, co się stanie. Jeżeli nie ma zasilania, no to cudów kochany nie ma. To następuje taki moment jak na imprezie, że zaczynają się goście rozchodzić i tego, my tutaj jeszcze muzyka gra i mamy te tutaj, słuchajcie, nowe drinki przyszły i ten, no, ale goście się rozchodzą. No i na siłę ich tam nie zatrzymasz, także już tego tego wrażenia, tego haju już nie będzie. Już, mm -hmm. To już się rozpływa. Więc Ten moment zawsze nadchodzi i, i no tak jak na zegarze, prawda? Jest przy godzina trzecia nad ranem, no i, no i czas iść do domu. I tutaj <laughs> nawet i tutaj nawet, a, i tutaj nawet ani Elon Musk, ani Snoop Dogg nie pomogą, no bo zapomniałem o Snoop Doggu. Snoop Dogg też y, puścił tweeta Odoczkojnie. No. no dają parę, no będzie to. Jest taniec, jest wesoło, gra, muzyka i no i są panienki, no jest po prostu pięknie, tak? No ale przychodzi trzecie nad ranem i co dalej? No to wiadomo co dalej. Z to Zawsze tak samo. No. I przyznam szczerze, i przyznam szczerze, od razu przed oczyma staną mi Matejko, Stańczyk. Proszę sobie, proszę Państwa, poczytać o tle historycznym tego obrazu. Myślę, że to dosyć taki wymowny, biorąc pod uwagę do tego, co w tym momencie, co w tym momencie dzieje się w stosunku do Doge do Shiboinu. Będzie jeszcze więcej takich numerów, mam wrażenie, bo tu niektórzy poważni zawodnicy coś tam przy okazji kroją. No, no, mózg na pewno coś tam kroi. <gry> Przecież za darmo tych tweetów nie pisze. Coś, no, tam ma, nie. coś tam ma na myśli, ale co konkretnie, no to nie licz na to, że on Ci od razu powie. Na szczęście odpowiedziała nam tutaj społeczność redditowska, która stwierdziła, że Elon Musk planuje kolonizację Marsa za pomocą rakiet SpaceX, gdzie będziemy jeździć elektronicznymi Teslami, a Dogecoin będzie walutą wymiany. Tak, no to już to widzę, po prostu już, już się zapisuję na, te, na ten lot. No, tak jest. Ale w promocji, to znaczy, jak mi da dużą zniżkę, bo tak, z, z, z, wedle dzisiejszych szacunków, to nie jestem zainteresowany. <laughs> wolę zostać tutaj, bo mamy ładną wiosnę. To, to, a co mi tu źle jest? I, i przecież bez do dokoina też do, dobrze żyje. <śmiech> <śmiech> Także jak dadzą, jak się tak z, jak się skorekci tak do jednej no już nie powiem setnej, ale dziesiątej co najmniej to, to wtedy możemy rozmawiać. A, a jak nie no to co? No to poczekamy. <śmiech> Mój Boże! <śmiech> Ile takich koinów jest na świecie? Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. Prawda. na mnie starcza czasu, żeby się im przyjrzeć wszystkim dokładnie, ja mówię seria, no bo co dzień, co, co, co, czekasz na mnie, a mnie nie ma tak? a ja latam tam i szukam i pukam i tego, i stękam i kwękam i weź mi pan tutaj zdraść tajemnicę bo ja nie rozumiem, dlaczego to tyle kosztuje no, to wszystko są minuty godziny, setki godzin no i sam rozumiesz, że nie wszystkiego można doglądnąć więc jak my tu, my już tu mamy problemy, tak? A co dopiero ci goście, którzy chcą ogarnąć ten cały uniwersum dziewięciu tysięcy coinów? Ból głowy, proszę pana, no bo to, to, to straszny. My, my już nie wiemy o co chodzi. No ale staramy się, próbujemy yy, i kłaniamy się nisko ku naszym słuchaczom mając nadzieję, że docenią nasze wysiłki. No a na, na podsumowanie, na podsumowanie, ja, ja powiedziałbym coś takiego. Yy, czy Dogecoin to the moon? Nie bardzo. Pierwszy człowiek na Księżyc, przepraszam, pierwszy człowiek na Marsie, no to jeszcze pewnie za naszego życia ale pierwszego zora na Marsie to jeszcze będziemy musieli chyba poczekać zgodnie z Twoją zapowiedzią. Ja Ci tylko powiem, że na Księżycu już był Wojody, Wołodyjowski i na tym poprzestańmy chwilowo. Twardowski, Twardowski. Tak, Twardowski oczywiście. No. Klasyka, proszę Pana. My tutaj sobie tego robimy, myślimy swoje, a tam wielcy sobie robią swoje i tak patrzymy na to, wiesz z dystansu, no przecież nie będziemy się od razu ładować tam między grubych na księżycu, nie? no nie ten rozmiar, no nie takie no, nie takie portfele no nie, nie, nie, nie ten rozmach, my to jesteśmy z innej półki co nie znaczy, że nie jesteśmy ambitni, no ale wie, jest, nie, nie jesteśmy też idiotami w końcu to racja, to racja Patrzymy naturalnie. W tej kategorii wagowej, w której się znajdujemy, znajdujemy sobie też odpowiednie cele przeciwników i, ten, i, i programy. No jak urośniemy i będziemy już tacy wielcy, proszę Pana, że rządzimy tutaj w nodzielni, no to wtedy porozmawiamy w innym tonie, tak? Przyjdziemy z propozycją nie do odrzucenia, rozumie Pan, że jak mamy taki biznes, potrzebuje Pan ochrony. <śmety> no to, to takie, to, to, to, ciekaw jestem, czy, czy kryptowaluty też będą potrzebowały ochrony. No chyba tak, no bo są cyberataki, prawda? Zapłacisz 3% rocznie i będziesz miał gwarancję, że nic Ci nie zginie. To już się rozwija ta branża. To jest kolejna porada inwestycyjna. Ubezpieczenie tych walorów krypto. Są już takie ubezpieczenia. To dobre. Prawda? To taki nowy rodzaj futuresów. Dajemy panu futures na to, że będzie pan miał dokładnie tyle samo jutro, co dzisiaj, i za rok, i za dwa lata, no, za niewielką opłatą, no futuresy przecież też się płaci, za, za, za, kupuje się za niewielką opłatą procentową, tak? Oczywiście. No, to taka darmowa, dodatkowa porada inwestycyjna. Rynek dojrzał już do tego, że wszystkie numery już są praktycznie dostępne. Czyli te, te wszystkie rzeczy, które są grane na tak zwanym starym rynku, oficjalnym financial, już są w krypto. Czyli, że następuje teraz przyspieszona migracja świata tak zwanej tradycyjnej bankowości w tę stronę, do, do świata cyfrowego, walut cyfrowych. I to przyspiesza, więc... Migracja pracowników z oddziałów bankowych tradycyjnych też jest widoczna, więc no, wypada z tego wyciągnąć pewne wnioski. Ale to już temat jest na, na inną pogadankę. Tak jest, no, ale przynajmniej wiecie Państwo, w którą stronę to idzie i zawsze jesteście, jeżeli nawet nie krok, no to pół kroku do przodu, a to już coś. Kłaniamy się, dobranoc. Tymczasem, bo z, z, z, wierzę w Ciebie zaiste, będziesz miał kolejne wspaniałe pomysły. Co tydzień mnie zaskakujesz, także <grystanie> <grystanie> gorących tematów nam nie brakuje. Tak jest. Dobranoc. No i co, Panie Dyrektorze?